Pan nazywamy słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: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 Oto Słowo Pańskie. Bracia i siostry, Niedziela Miłosierdzia, którą Kościół nam ofiarowuje do przeżycia, której zaprasza daje szansę każdemu z nas, abyśmy spojrzeli w oblicze miłosiernego Pana. Abyśmy choć trochę głębiej poznali tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Ale nie na poznaniu ma się skończyć. Nie tylko to. Zaprasza nas także Kościół do tego, abyśmy pozwolili się zanurzyć w miłosierdziu Pana w tę dzisiejszą niedzielę. To dzień wielkiej łaski, kiedy każdy z nas pod zwykłymi warunkami może uzyskać odpust zupełny. Odpust, którego łaska jest równa łasce cztu świętego. I po trzecie, Kościół zaprasza nas do tego, abyśmy głęboko przeżyli tę uroczystość, po to, abyśmy rozbudzili w sobie wyobraźnie, miłosierdzia. By nie skończyło się na sentymentach, na tanich emocjach, ale żeby to, co się wydarzy, mogło zostać przekute na działania, na czyny. I tym trzem aspektom chciałbym poświęcić tę dzisiejszą refleksję. Bracia i siostry, gdybym postawił pytanie, jaki jest Twój Bóg, w jakiego Boga wierzysz, Jakim słowem zamknąłbyś całą prawdę o Bogu, w którego wierzysz, to zdecydowanie, jestem przekonany, większość z nas powiedziałaby, że jest to Bóg miłosierdzia. I mielibyśmy rację. Ale rodzi się pytanie, co stoi za tym stwierdzeniem? Jaki obraz miłosiernego Boga w sobie noszę? Jaki obraz miłosiernego Boga w sobie pielęgnuje? Jaki obraz miłosiernego Boga został wymalowany na moim sercu, w mojej świadomości? Bez względu na to, jaki jest ten obraz Boga, jedno jest pewne: nigdy nie odda piękna miłosierdzia Pana. Kiedy święta Faustyna została poproszona o to, aby namalować obraz Jezusa Miłosiernego, kiedy przynoszono jej kolejne kopie tego obrazu, płakała. Mówiła, Panie, nikt nie zdoła oddać Twojego piękna. Myślę, bracia i siostry, że kiedy przyjdzie ten moment, że będziemy się żegnać z tym światem i każdy z nas stanie na Bożym Sądzie, to patrząc w oblicze Miłosiernego Pana, Będziemy płakać nie z lęku, nie z obawy, nie ze strachu, ale z zachwytu nad pięknem Jego miłosierdzia. Pan Bóg daje nam poznać to piękno swego miłosiernego serca, swego miłosiernego oblicza od czasu do czasu. Myślę, że konfesjonały wiele by mogły o tym powiedzieć. Osnute są tajemnicą sakramentalną. Ale myślę, że tak każdy kapłan może dać świadectwo, że czasami się tak zdarza, że człowiek płacze i my płaczemy razem z nim. Jesteśmy głęboko poruszeni jego biedą, jego grzechem. Człowiek uwiedzony iluzją grzechu, iluzją tego, że na grzechu da się zbudować szczęście, obfitość życia, biegnie za tą iluzją. Ale orientuje się w pewnym momencie, że wybija kolejny kieliszek i dalej czuje, że w jego życiu nic się nie zmienia, że szuka kolejnych używek i to nie łagodzi jego bólu, że szuka kolejnych związków i to nie wnosi nic nowego w jego życie, że to nie w pornografii, w nieczystości i dalej czuje się samotny. Coś tu jest nie tak. Schodzi do otchłani swego grzechu, a Jezus go tam nie zostawia. Schodzi po człowieka, jak po Adama w Wielką Sobotę. I mówi, dziecko, mówię, coś Ty z sobą zrobiłeś. Wychodzimy stąd. Zabieram Cię z otchłani grzechu. Nie musisz tutaj leżeć. Możesz żyć razem ze mną. Dla Ciebie ta śmierć, dla Ciebie krzyż dla Ciebie ob oplute oblicze, dla Ciebie razy na plecach, dla Ciebie nie musisz tu być. Wyciąga Jezus człowieka z otchłani grzechu. Bracia i siostry, nasz Pan to Pan miłosierny. Nie tylko doświadczenie Osobiste doświadczenie, maluje obraz miłosiernego Pana w sercu. Ale przede wszystkim Boże Słowo. Ta Ewangelia, która jest przeznaczona do odczytania na dzień dzisiejszy, której wysłuchaliśmy, przepięknie odsłania aspekty rysy miłosierdzia Pana. Jakież ono jest. Zaczyna się ta Ewangelia tym, że Jezus przyszedł wieczorem. Przychodzi do swoich uczniów. Nie siada przy grobie, nie czeka na nich, a żeście narobili. No przełamcie swój wstyd, przyznajcie się do swojej porażki, do tego, żeście mnie zawiedli. Ja poczekam na was przy grobie, po kolei, od Piotra zaczynamy tłumaczyć się. Nie. Jezus idzie do nich. Jezus ich szuka. Do Marii Magdaleny mówi, powiedz moim uczniom, niech idą do Galilei, to znaczy tam, gdzie zaczęło się powołanie, gdzie są najpiękniejsze momenty wezwania, gdzie zaczęła się nasza miłość, niech tam idą, ja ich tam znajdę. Jezus szuka, miłosierny Bóg szuka człowieka. Emerytowany biskup mojej diecezji, biskup Alfons Nosol, w jednej ze swoich książek napisał, że Jezus prześladuje człowieka, swoją miłością. I to jest prawda. Jezus ciągle nas szuka. I dowodem na to są spektakularne nawrócenia, te, o których mówiłem, i te nasze osobiste nawrócenia w konfesjonale. Ale dowodem na to są także czarne marsze, czarne piątki, protesty pod kurjami. To nie jest dowód na moralne zepsucie tych ludzi. Nie oceniam, nie znam ich nie mam takiej wiedzy. To jest dowód na to, że Jezus ciągle szuka człowieka. I staje naprzeciw Niego. Patrzy mu w oczy, tak jak popatrzył w oczy Judaszowi, który go zdradzał. Piotrowi, który się go zapadł. Patrzy w oczy. I mówi, co robisz? Przyjacielu, co robisz? I człowiek ma co najmniej dwa wyjścia. Albo przeprosić i się nawrócić. Albo brnąć agresywnym błędzie. Dalej Słowo Boże mówi nam, że ten miłosierny Pan to Pan, który przychodzi mimo drzwi zamkniętych, Mimo, iż jest często nieproszony, niechciany. Bracia i siostry, warto czasami sobie usiąść w jakiejś ciszy i zastanowić się nad tą prawdą. Bóg ten, który trzyma w swoich dłoniach cały świat, od którego zależy każda sekunda mojego życia, jak żebrak siada u bramy mojego serca i czeka. Czeka, aż go wpuszczę. Czeka, aż udzielę mu gościni. Jakże często jesteśmy zamknięci. Jak często zamknięte są nasze serca. Sakrament pokuty. Możliwość spotkania z Jezusem. Oddania Mu swojego grzechu, swojej słabości. Ktoś mówi, byłem rok temu. Boże drogi. Rok temu. Człowieku, gdybyś stanął dzisiaj przed Bogiem z tak brudnym sercem, co byś mu powiedział? Jak spojrzałbyś w oczy miłosiernego Pana, który przychodził do Ciebie mimo drzwi zamkniętych. Jak żebrak siedział u bram Twojego serca i czekał na Twoją decyzję zgiętych kolan. Co byś zrobił, gdyby Cię Pan zabrał? Nam się wydaje, że życie jest w naszej mocy. Niedawno zmarł ksiądz w wieku księdza Wojciecha, księdza Pawła, ich kursowy kolega w Wielki Piątek przy utarzu. Wszyscy byli w szoku. Taki młody. Tak, taki młody. Ty może jesteś starszy. Dalej podpowiada nam Ewangelia, że miłosierny Pan to ten, który zaprasza nas do intymności. Do intymnej więzi, do intymnej relacji. Pokazuje apostołom swoje rany, nie chowa ich przed nimi. Blizny, jakie nosimy na ciele, rany, jakie nosimy na ciele, pokazujemy tylko bliskim. Tym, z którymi wiąże nas intymna więź. Jezus chce, żebyśmy byli z tym w intymnej więzi, jak przyjaciel z przyjacielem. Żebyśmy z Nim rozmawiali jak przyjaciel z przyjacielem. Opowiadali Mu o sobie, o swoim życiu, o marzeniach, o planach, o zamiarach, o niepokojach, niepowodzeniach. Ile razy, bracie i siostro, przechodząc obok tego kościoła czy innego, myślisz sobie, wpadnę na pięć minut. Posiedzę z Tobą, Panie Jezu. Porozmawiamy. Powiem Ci po prostu, że Cię kocham, że jestem przy Tobie, że Ci dziękuję. Czy potrafisz budować, chcesz budować intymną, głęboką więź z Panem Jezusem? Ewangelia powiada, że Jezus ukazując się apostołom stawał pośrodku nich. To znaczy w centrum. Miłosierny Bóg to ten, który chce być w centrum. Nie dlatego, że jest spragniony próżnej chwały, ale dlatego, iż wie, że tutaj zamknięta jest recepta na szczęście człowieka. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Święty Augustyn powie, jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Wzięliśmy to stwierdzenie, ukuliśmy z tego ludowe powiedzenie, przekazujemy to swoim bliskim. Ale jakże daleko od tego jest nierzadko nasze życie. Bóg w centrum. Wiele rzeczy jest ważne. Ale Bóg gdzieś tam, na boku, potem. Bardzo szybko się rozgrzeszamy z tego, że Pan Bóg nie jest w centrum. Od choćby ta spowiedź wspomniana. Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. I rok mija. Bardzo szybko rozgrzeszamy się z opuszczonych niedzielnych mszy świętych, z zaniedbanych modlitw, Proszę księdza, no takie czasy. No, Księdz nie rozumie, nie widzi. O co chodzi? Bardzo szybko zamieniamy się w tych, którzy zamiast Boga na pierwszym miejscu stawiają samych siebie. Rozmawiam z kobietą, a ona ze złością mi mówi. Proszę księdza, no chciałbym chodzić do kościoła. Jestem uczczona, wierząca, ale nie mogę sobie pozwolić na to, żeby Kościół dyktował mi warunki życia, jak mam funkcjonować, jak mam żyć, co mam zrobić z dzieckiem, które noszę pod swoim sercem. Nie mogę sobie na to pozwolić. Nie możesz sobie na to pozwolić. Bo nosisz w sobie obraz Boga, myślisz, że jesteś Bogiem dla samego siebie. Bóg nie może tego zrobić, ale ty jesteś tylko człowiekiem. Coś się pogubiło, coś się poprzestawiało. To On ma być w centrum naszego życia. Taki jest nasz Pan, bracia i siostry. Takie jest Jego miłosierdzie. I w takim miłosierdzie chce nasz dzisiaj Pan Bóg zanurzyć. Do świętej siostry Faustyny. Pan Jezus powiedział takie oto słowa. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich duszy, szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżają się do źródeł miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Bracia i siostry, innymi słowy, taka łaska dzisiaj nas czeka, jak te dzieci, które za moment będą oszczone. Łaska chrztu dorównuje tej obietnicy. Nie ma innej łaski, która byłaby równa tej obietnicy. Jeżeli przeżyjesz to doświadczenie Bożego Miłosierdzia, jeżeli przystąpisz do Spowiedzi Świętej, do Komunii Świętej, jeżeli będziesz wolny od przywiązania do najmniejszego nawet grzechu, jeżeli uczcisz Boże Miłosierdzie publicznie, Bóg da Ci tę łaskę nowych narodzin, łaskę równą łasce Krztu Świętego. Czy można sobie wyobrazić coś wspanialszego, wspanialsze obdarowanie? Przepraszam za to porównanie, ale ono dobrze oddaje. Gdyby tak się stało, że miałbym w swoim ręku kupon totolotka z trafionymi sześcioma cyframi na olbrzymią sumę i powiedział proszę bardzo, tutaj jestem ten kupon, to byś wyciągnął po nim rękę. A gdybyś tego nie zrobił, to ktoś obok stojący powiedziałby, ty jesteś chory, ja go wezmę. Ale to jest dokładnie ta sama sytuacja. Takie szczęście cię może dzisiaj spotkać. Tylko trzeba wyjść naprzeciw. Trzeba sprostać wymaganiom, jakie Jezus nam stawia. Spowiedź święta, czyste serce. Jeżeli ono nie jest czyste, to on czeka w konfesjonale, Eucharystia i modlitwa do Bożego Miłosierdzia. I to wszystko po to, bracia i siostry, byśmy przekuli te odczucia przeżycia w czyn. A to jest bardzo potrzebne. Święty Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny niejako w testamencie zostawił nam te oto słowa. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, by dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie wołają w potrzebie do Ojca Miłosierdzia. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga. Niech jej blasku i cieple ocala swe człowieczeństwo. Pomóżcie. Wyobraźnię miłosierdzia można rozbudzić tylko wtedy, kiedy ze wzruszeniem wpatrzymy się w miłosierne oblicze Boga. Jeżeli nie będziemy patrzeć w oblicze Boga, to nasze miłosierdzie stanie się zwykłą dobroczynnością, niczym więcej. Żeby rozbudzić miłosierdę, miłosierdę, wyobraźnię miłosierdzia, potrzeba obmyć się w miłosierdziu Pana, tylko człowiek, który doświadczył miłosierdzia, potrafi miłosierdziem dzielić się z innymi. Wie, czym się dzieli. Wie, jaka jest jego wartość i jego cena. Niech ta dzisiejsza niedziela, bracia i siostry, będzie niedzielą, kiedy wyjdziemy naprzeciw pragnieniu serca Jezusa i skorzystamy z tej łaski. Obyśmy dzisiaj z tej świątyni wszyscy wyszli o tak czystych sercach, jak te dzieci, które za moment dostąpią łaski Krztu Świętego. Amen.